Siema ludzie, ludziska, ozdóbka z tej strony, jestem kurwa debilem, słuchajcie, kurwa jest mi w chuj przykro, to tak po pierwsze, a po drugie, ja jestem pało życiowo. Jestem jestem pany. Marek Hoffman, no dał mi narkotyki, Jestem jestem pan. na legalnych środkach, kurwa do tego, czy ja czegoś kurwa nie kumam, jestem panel, nie czuję bólu, Ej, bo jestem kurwa na wspomagaczach! Ej, ej wiecie, ej, Bo ja chcę zabić ozdobę! Kurwa wspomagaczek! Mądry adbuster no dał mi narkotyki. Rozumiecie to kurwa czy nie? bez kitu kurwa zrozumcie to ja jestem życiową, ja jestem psychopatą okej. Okay. jestem pierdolnięty bo się czuję młodym bogiem eee, na legalnych środkach kurwa do tego eee, kocham narkotyki rozumiecie to kurwa czy nie bez kitu kurwa zrozumcie to eee, eee. Nie, nie, nie, nie,